Na no co? A czemu ja? A czemu ja? A czemu ja? Ale czemu ja? A czemu? ja? A czemu? ja? No dobrze, witamy wszystkich bardzo serdecznie w odcinku 117. Odcinek 117 naszego podcastu nie tylko dla orłów. Właśnie siedzimy sobie w tej samej knajpce, co zwykle. W każdym razie siedzimy sobie tu, gdzie zwykle, przy tym samym stoliku, na tych samych wygodnych kanapach. I wiesz co, tak się zastanawiałam Filip, czy jak już będziemy y, w, martwi i sławni, to czy zrobią nam taką tabliczkę tutaj w tym miejscu, tu właśnie, gdzie siedzimy teraz, tak wiesz jak ma Ulises i, i James Joyce po całym Dublinie, takie ma tabliczki wiesz, takie miedziane i w ogóle, i czy będzie w tym miejscu tutaj, w tym będzie taka tabliczka, myślisz? Tam będzie Ginger i Filip, tutaj spędzali wieczory środowo, y, wtorkowo, czwartkowo, piątkowe i nagrywali swój najsławniejszy polski podcast, nie tylko dla orłów. Myślisz, że będziemy mieć taką tabliczkę, jak już będziemy sławniej martwi? Tak, myślę, że tak będzie. Myślę, ten... Ja tu się tak produkuję, a on w ogóle dwa słowa. Ja Chciałbym coś dodać o numerze 117. Um, numer 117 to jest linia normalna we Wrocławiu z Leśnicy. Z dodatkowymi połączeniami? Tak, z Leśnicy do... Eee. Do Ratynia I ze zjazdami i dojazdami z zajezdni i do zajezdni. Tak, tak, to jest 117, coś a propos 117. Oczywiście Lockheed F-117 Nighthawk to był amerykański odrzutowy samolot bombowy wykonany w technologii stealth. Tak, ta kolejna rzecz o 117. 117. Co jeszcze od 117 możesz powiedzieć? Czy coś ci się wiąże, kojarzy ze 117? Nie, otwórz Wikipedię, będzie prościej. <śmiech> no tak, oczywiście mamy internet bezprzewodowy, yy zasubskrybowany dzięki firmie e, TIARW7WRD71 taki jest kod tutaj tej, Cokolwiek by to miało znaczyć Dobrze. Nic, nic ze 117 nie mamy Kończymy ten przedługi wstęp Agnieszko, czyli podcast 117 e, Zaraz e, puścimy nasze jakieś promo, takie wejście i zaraz po tym powiemy, co dzisiaj czeka nas w podcaście numer Który to już numer podcastu? 117 117 ale ja w dalszym ciągu się zastanawiam, czy dostaniemy tą tabliczkę. Tak, na tabliczce będzie napisane że tutaj, czekaj, na, wpływ, na, na śmierć jego i poczęcie miało wpływ cesarskie cięcie. Eee.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 serdecznie witamy już w podcaście numer 117, jak już słyszeliście dzisiaj 117 razy powiemy 117 proszę sobie liczyć, naprawdę tak dzisiaj będzie, 117 razy powiemy 117 A ja um. myślę, że będzie też 117 wycieczek na przykład z Nowego Jorku z Detroit, albo z Brooklyna, albo, albo z Polski, z Warszawy czerwkowo, albo z Anglii Tomahawkowo, czy Max Kotowo. I, i myślę, że to będą Max, Max Scott. I, i, I będą wycieczki w ogóle tutaj właśnie do tego miejsca, tu gdzie jesteśmy teraz. Jak nie chcą nam dać tabliczki, to będą tu wycieczki i będą przychodzić i będą mówić o, to tu jest ten City Pub, gdzie zawsze Ginger i Filip nagrywają swoje podcasty. Tak będzie, zobaczysz. Ja raczej myślałem o tym, jak zaczęłaś ten swój monolog przed chwilą, że wycieczki to znaczy, że będziemy im dowalać. Takie osobiste wycieczki. Nie, nie, nie. Będą zwiedzać, będą śladami nie tylko tak. dla orów. Ale ty masz większe ślady, bo masz płaskostopię? To nieprawda jest w ogóle. To w prawda, jest prawda? To, że nie chodzę na szpilkach, nie znaczy, że mam płaskostopie. Aha, mam silniczne stópki, jakbyś tak nie wiedział. No tak, rozmiar 30, chyba 5. Kupujesz chyba no. w No dokładnie, No, no tak, tak, tak widać, że kupujesz chyba w dziecięcym swoje buty i spodnie. Ginger, po, w, aha, chciałem Ci coś pokazać. Czy potrzymaj mikrofon? No, już trzyma mikrofon, a co mi chciałeś pokazać? Oprócz tych e, swoich e, finezyjnych szelek do spodni, ja muszę tylko powiedzieć, jak Filip jest dzisiaj ubrany, ponieważ e, bardzo mnie miło zaskoczył, wręcz zszokował. Moi kochani, otóż Filip dzisiaj wygląda bardzo elegancko, wręcz ponętnie. Nawet widzę, że, że z grzebykiem się pogodził i przeczesał dwa, dwa włoski na skroni. Grzebyczkiem. I ma taką śliczną, finezyjną koszulę, białą. W taką fajną, zieloną kratę. I moi kochani, coś czego dawno nie widziałam u starszych panów, czyli szelki. Szelki od spodni. Też ładne, oczywiście, ciemne. Nie zary. Nie zary. W każdym razie, no takie szeleczki, dawno, dawno już nie widziałam ich od u panów w średnim nie. wieku. Zobaczymy, czy następnym razem też Filip objawi nam się w szelkach. A co znaczy, że paska nie masz, czy jak? Nie, no jak się nosi szelki, to nie masz, nie ma, nie ma paska, to by był obciach. Właśnie, właśnie mówię o tym, że co, nie masz paska, żeby tak szelek nie nosić. Mam, ale zapragnąłem dzisiaj chodzić w szelkach. To nie jest takie niewygodne, tylko nie Jest, się mówiąc tam... szczerze, wiesz co, ja mam spodnie, do szelek takie zakładam zazwyczaj troszeczkę bardziej luźne, ale z szelkami jest ten problem, że troszeczkę w kroku, mm, no ojej. nie wiszą spodnie, Oj, nie wiszą, podnik. nie ma szans, żeby ojej, wisiały. i Filip nie będzie tak tatusiem. Cicho. Um, ale jest też druga taka sprawa z, z tym, że się tak ubrałem dzisiaj bardziej elegancko, co zresztą cieszę się, że zauważyłaś moja droga, cieszę się. Nie rozmawialiśmy o tym, nie mieliśmy napisane, żeby tak życiowo i z życiem mówić o tym, ale ubrałem się odpowiednio tak, żeby troszeczkę, żebyś zauważyła też trochę mężczyzny we mnie, nie tylko żebyś jeździła do tych mężczyzn, do Peterborough czy gdzieś tam, tylko żebyś tutaj na miejscu też spojrzała, że warto rzucać okiem na płeć przeciwną, czyli niniejszym dziękuję Ci, że mnie zauważyłaś po Prawie trzech miesiącach współpracy. Nareszcie, nareszcie. Dobrze. Nie tak, nie tak do końca. Jest. W ogóle teraz to mi jest trochę głupio, bo ja dzisiaj ubrałam jako mały wieśmaczek i, i nie wyglądam jakoś super ekstra Ale wiesz co, następnym razem zrobię sobie makijaż znowu, chcesz? Well, no, proszę Państwa, jak ta Agnieszka mówi, drodzy, nasi. Nie, moi, nie, jak ona to kochani. mówi. Aha. Ale ona zawsze mówi. E... Moi kochani. Moi kochani. Nie mówi nigdy nasi kochani, tylko mówi moi kochani. I moi, moi drodzy, kochani słuchacze, jak zrobiła ostatnio makijaż, to po prostu kosmos, po prostu. Dlatego, dlatego, dlatego... I dlatego Filip przyszedł, obok i mnie nawet nie poznał. Dlatego przyszedłem dzisiaj z kartką. Dlaczego przyszedłem dzisiaj z kartką? Chłopaki, podkaściaki, w ostatnim podcaście wspominaliśmy o tym. Powiedzieli, że jesteśmy najbardziej dopracowanym graficznie podcastem polskim. No i z racji tego opracowaliśmy już kampanię, kampanię reklamową na święta. I mamy nową Ginger. Zatem, o, pokazuję Ci nową Ginger z makijażem, takim oh, jak miałaś. ty! No nie dokładnie takim miałam, ale i, no. i nawet berecik mój no. w ogóle. Tylko, że ja mam czarny, ale ten mi się no. też bardzo podoba. Ale pozaba... no, czarny tak by był za, za ciemny. Nie, za ciemno by było, no, no. faktycznie, ale a ja mam fajną kurtkę, kurczę, no. no. Kurtka na wacie. No, ale fajna. 22%. Na wacikach. Na, a, no tak. Na no. wacikach, i no. zapikowana jest. Widzę właśnie, no. No, pikowana. Ja, Ostatnio, jak ty mieliśmy... Taką, Ostatnio, jak z Agnieszką rozmawialiśmy, na jej obiedzie niedzielnym. W ogóle dzisiaj jest taki podcast troszeczkę z cyklu ostatniego, czyli spotkaliśmy się i mamy po prostu ochotę porozmawiać. I mam wrażenie... Ja jestem ładniejsza na tutaj, jak świąteczna, mam ładniejszą burzę. Znaczy w, sensie uro... w sensie urody jestem ładniejsza tutaj. Na tej? Tak w, na... w, w kampanii świątecznej? W kampanii świątecznej niż na tych poprzednich. Na tych poprzednich to wyglądam trochę jak taka techniawa, wiesz? No bo A ja tak, jestem typem bardziej sweterkowca. No bo tam taki miałem trochę zamysł, żeby, żeby troszeczkę od, od razu mocno podejść do klienta i kusić go i ciałem. No i, i takim właśnie ostrym makijażem i tylko różnym. No teraz panu wszystkich rozczarujemy, ciała nie ma, niestety jest tak. tylko kawałek buźki, ładny uśmiech, ale ładny uśmiech naprawdę. No ładny, ładny uśmiech, oczka. Oczka są z makijażem, no. ale ty ostatni miałeś też makijaż chyba tak ma. pod. rzęs nie ma, nie zrobiłeś rzęsy Ty masz takie małe aha czarne, ale masz, dobra. No to zrobimy jeszcze rzęsy. I masz takie na uszy, takie. Ale nauszniki są fajne. W ogóle fajny pomysł, żeby nauszniki z beretem. Wiesz co? Naprawdę podoba mi się. No, Dobrze. Dobrze. nie, fajnie, dobra robota. Dobra, dobra Fajna Ginger, fajna Ginger. Zatem ostatnio na tym obiedzie z Agnieszką, jak się spotkaliśmy, zresztą tak jak e, przed chwilą powiedziałem, spotykamy się z Agnieszką, żeby nagrać podcast, ale to jest jakby druga Druga rzecz, po pierwsze, my się bardzo lubimy, bo zeszłego tygodnia i ten i, i po prostu sobie rozmawiamy przy okazji nagrywamy i okazało się, że Agnieszka szyje grubymi nićmi tak samo jak moja mama. Moja mama chociaż była po szkole chemicznej jednej, drugiej, to w 80. chyba roku tworzyła zakład krawiecki, była tak zwanym rzemieślnikiem, czyli prywaciarzem no i prawie do chyba 2000 roku miała zakład krawiecki. Potem to wszystko padło, bo okazało się, że w Chinach taniej. Agnieszką ostatnio dywagowaliśmy na temat szpulek i maszyn, i maszyn do szycia. Agnieszko, A więc czemu, czemu? Skąd wyszedł temat szpulek? Bo dostaliśmy od Agnieszki tak zwany prezent powitalny na jej obiad. Oczywiście wymienialiśmy się prezentami. My przyszliśmy do niej z prezentami, żeby nie było. Poznaniacy z pustymi rękoma, wbrew pozorom, nigdy nie przechodzą. No i my do niej z dwoma, a ona do nas z jednym. Tylko mniej więcej mam wrażenie, jak i kubaturowo, jak i powie powierzchniowo Agnieszka nas przebiła. Bo Agnieszka miała format chyba A0, A1, a, A1, a my mieliśmy dwa formaty A4. Więc byliśmy daleko w tyle. A3 w, sumie. w sumie A3, no to 4 to razy mniej. No, no właśnie. Więc y, Agnieszka zrobiła nam taki. Y, Taką krótką historię cywilizacji, czyli, czyli jak to się stało, że się poznaliśmy i potem co z tego wyszło. I skończyło, się, skończyło się w każdym razie, zrobię zdjęcia, zrobię zdjęcia, właśnie, zapomniałam zrobię zdjęć, zrobię zdjęcie, tak musi być jasno. Skończyło się na wirującym ciastku. Nie na wirującym A seksie. Tak, ciasto przetrwało, tak? Ciastko przetrwało, tak. Taki, taki biszkopt okrągły z dziurkami, takimi, taki. Ta... Z takimi automatycznymi dziurkami, które można było szpilką przebić. Jak się wbiło, to on się kręcił. Tak, i na tym i na tym formacie A0 tych ciastek było 80 890 i po prostu można stetycznie tam kręcić w koło. Były też waciki, co tam jeszcze było? Szpulka właśnie, szpulka właśnie była. była od maszyny, ale to jest taka szpulka, która wchodzi pod, pod maszynę, bo, bo maszyna zawsze jak szyje, to ma jak się nazywa ten taki ten srebrny, jak mamy przy naszym laptopie, tak? No, Pod tam bębenek wchodzi taka szpulka i tam igła wchodzi, zawija i ten tegas i ten. My tu wiemy, o czym mówimy. A Zatem... najlepsze było to, że Filip mi zaczął tłumaczyć, co to jest za szpulka i skąd to na siebie bierze, jak zobaczył szpulkę na tym właśnie powitalnym prezencie. A ja mu właśnie powiedziałam, ale Filipie, przecież ja szyję i mam nawet maszynę do szycia i uszyłam parę rzeczy nawet. A pani reżyser po imprezie, my w czasie imprezy szliśmy, a pani, im, pani reżyser po imprezie haftowała. <śmiennie> <śmiennie> tak. Tak. Dokładnie. Tak, <śmiennie> my myśmy szli i ona haftowała. Tak. tak, tak, tak, tak. Na ten, na dobrze. No. Niespomnienie. Nie udało nam się w drugim wejściu powiedzieć, o czym będzie dzisiejszy podcast. <śmiennie> <śmiennie> Gadamy już 8 minut, puścimy jakąś piosenkę i zaraz po piosence wrócimy do głównego tematu. I obiecujemy, że powiemy, co będzie dzisiaj w podcaście. <śmiennie> tak, tak, tak. I po po po powiemy. To będzie dzisiaj w podcaście. Ja bym pozdrawił, ja bym pozdrawił dzisiaj em, wszystkich tych, którzy szyją grubymi nićmi. Tak. tak. tak. Żeby uważali, bo to łatwo palne jest. Tak, tak, tak i można się łatwo skaleczyć. Tak, dokładnie. W mózg. To Dziękuję. pozdrawiamy tak. wszystkich szyjących z grubymi niczmi. Aha, jeszcze jedno Pan to się za gumąkę powinien przebrać, gada pani gada Ponad 100 odcinków Ponad 100 godzin audycji Ponad 100 tysięcy komentarzy Ponad 100 miliardów słuchaczy I tylko jeden taki podcast Podcast nie tylko dla orwów A, no tak, zapomniałem I tylko dwóch prowadzących Stokrotnie dziękujemy, że jesteście z nami Nie tylko dla Orłów. Trochę inne radio. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się urodziłem się w Małkinii w 1937 roku w lipcu. Znaczy w po, połowie lipca. czy W drugiej połowie lipca właściwie. Yy, dokładnie yy, 17 lipca. No... Tyle może o sobie na początek? Czy są jakieś pytania? Nie mam czasu no, na odpowiedź. Serdecznie witamy w podcaście, a wiesz, że w ostatnim wejściu powiedzieliśmy tylko 6 razy 117? 6? No to musimy powiedzieć, że 117 no. Musi być 117 razy Powiedziane, że 117 tak, no Może ogłosimy jakiś mały konkurs na 117. Tak, na 117 Nie na 102, tylko na 117 Ja muszę odkrząknąć, a Ty coś mówisz Ale co ja mam powiedzieć? Znowu 117 To powiem jeszcze raz 117 Tak, żeby podbić statystyki do góry 117, 117, 117 Tak, a propos statystyk, właśnie, to jest temat dzisiejszego naszego podcastu Szybko nam to się udało wszystko zrobić, bo dzisiaj podcast będzie a propos naszej mega ankiety, w której zebraliśmy, ile? Miliard głosów, ale 117 po przecinku Tak, dokładnie, dokładnie I dzisiaj będziemy, tak statystycznie rzecz biorąc, rozmawiać o, o cyferkach, literkach, o procentach i mamy tych pytań 23. Mam nadzieję, że zdążymy... prawie 117. Czyli tak, 23 odjąć... 100, ile to jest? 23 razy 4... To znaczy 117. 117 wyjdzie, no właśnie, dokładnie. I ten... I, I będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o naszej ankiecie. Przede wszystkim bardzo Wam... Nasi? Czy, to, czy twoi, czy moi? Jak to jest jak nie, to mówisz? No, nasi, ja mówię moi kochani Aha. dlatego, że y, są kochani przeze mnie. Ja nie wiem, jakie ty żywiesz uczucie do naszych słuchaczy. Ja kocham inaczej. Ale to, co masz na myśli w ogóle? Bo tak mówiłeś o tym, żeby zauważyć w tobie mężczyznę, a to się okazuje, że co, że kochasz inaczej? Znaczy inaczej niż ty naszych słuchaczy. A to znaczy jak, powiedz. Przepraszam. Eee. Którędy może? Z głębi serca i z głębi e, trąbki e Eustachiusza, bo tam powinniśmy docierać. Aaaa. No dobra, no ja faktycznie kocham inaczej niż Ty, bo, bo w ogóle ja inaczej kocham. Aha. Tak to jest z babami, że one zawsze muszą inaczej i potem z tego rodzą się problemy. A ja jestem i tak. rebelem, ja wszystko muszę inaczej. Nawet jak coś jest porządnie, to ty musisz to przewrócić? No, no mniej więcej tak. No, a jak było z twoim podcastem? No tak, 117 razy wszystko jest przewrócone do góry nogami. Um, um, tak. Dobrze, czyli zaczynamy... No to pod góry nogami to może ja już od razu zacznę, bez zbędnych wstępów, za, bo już tych wstępów było za dużo dzisiaj. Zacznijmy od pierwszych 10 pytań, potem zrobimy mały mały 117 sekundową przerwę na piosenkę i potem następne 117 pytań. Co myślisz, może tak? No tylko ja bym najpierw zrobiła 117, a później bym zrobiła 117 przerwę. Aha, dobrze, czy 117 raz już się powtarzasz, czyli pierwsze pytanie, jakie mamy moja droga, Panie pamiętasz? Ja wiem, ale mam pytanie. To nie chodzi o pytania, tam, że była no. kolejność, czy też no. chodzi mi o to, że zauważyć, jakie gówniarstwo nas słucha. Właśnie zauważyłem ostatnio. Nie? No. Zobacz, bo. Ogóle... Wczoraj, Znaczyna... jak robiłem te wykresy. No na trzecim miejscu jest między 13 a 19 lat. To jest w pierwszej trójce, to brązowy medal ma w ogóle. Między 13 a 19 to, to no, przecież jeszcze mamy. 17 jest między, nie, to to, to prawie 117, 117 no, tak. Tak. prawie 117. No w sumie najwięcej to jest naszych słuchaczy w moim wieku, albo może ja najczęściej wypełniałam tą no. ankietę, to może też tak jest, wiesz. Tylko mi nie mów, tylko mi nie mów. A to miałam ci nie mówić, to ci nie powiem w takim razie. Okej, okay, czyli pomiędzy 20 a 25. Ale zacznijmy od początku, że jakie było pytanie w ogóle. To jest klasyczny, wiesz, ja, ja, ja muszę ci coś powiedzieć. Wczoraj w ogóle spotkałam się z kolegą i tak rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach. I tam, jakiś grafik? Y, nie, akurat socjolog, ale w każdym razie rozmawiamy o takich różnych rzeczach ciekawych bardzo i tam też kreatywnie coś tam robimy sobie, ale to ci nie powiem, bo się za bardzo napalisz. No i tak sobie pogadaliśmy i wiesz co, usłyszałam, że jestem bardzo klasyczna. Ja! Ale że Ja! Ale fizycznie, czy A, głosowo? Fizycznie, tobie to tylko się w głowie. Nie, że w ogóle, że, bo tam coś tam robimy takiego kreatywnego i w ogóle i ja tam... Teraz to się tak nazywa. Mm. Dobra, uhaha. No i tam ja zadawałam pewne... A z propozycje. Tomawkiem też robiłaś klasycznie? Nie, to mafek robił ze mną. Aha. Klasycznie, czy... Nie wiem, bo mnie tam nie było. Aha, znaczy... No dobra, dobra, nie wnikam, bo to jest drażliwa. Razie, Jeszcze żona Tomawka będzie słuchać no tak. W każdym razie usłyszałam, że jestem klasyczna, że mam klasyczne pomysły i w ogóle, że klasycyzm siedzi mi w głowie. Więc teraz obalamy klasyczne konwencje i uderzamy w ten sposób. Moi kochani, gówniarstwo nas słucha, ludzie w moim wieku, a ludzie w twoim wieku to nas w ogóle nie słuchają, bo to już nie, ten, no nie te lata. Zatem pierwsze pytanie naszej ankiety było, ile masz wiosen, słuchaczo, słuchaczu albo słuchaczko? I wyszło tak, na pierwszym miejscu wyszło... Ile tam 30... 30 no, ponad, ile? ponad 30% ludzi no, no, no. słucha nas w wieku... W e... a policja... w trakcie studyjnym Tak, czyli mniej więcej tak 20-25 Na drugim miejscu są ludzie już no, e... stu, stu, stu, stu, stu, stu, stu, postudyjni Czyli doktoranci lub postudyjni faktycznie no teraz właśnie Pani przyszła do nas, żeby sprzątać nam talerzyk Czyli od 26 do 29, to jest drugie miejsce. Jest ile? Tam... Ile 117? Nie. 25%, 25% procent, tak. prawie 117. No. A trzecie miejsce mamy? To, to jest właśnie ta, co jest mniej więcej Aha. 17, czy 117. Czyli pomiędzy 13 a 19 lat i to jest brązowy medal. I tutaj jest tak 17% myślę, to prawie mm -hmm, jak 117, mm -hmm, nie? No. No. A tu zobacz, następną kategorią, czwartą, jest ty, kategoria... Ty w której kategorii mieścisz, powiem? Wiesz to jeszcze chyba w tej piątej, bo czwarta kategoria, czyli... E, czyli 234. Tak, 30, a 34 to jest połowa 17, nie? No tak, to tak, tak jest 117, 117 no. Tak, zdecydowanie. I ten, a wiesz co, a tu mamy procentowo rozbite, bo tu jest łatwiej ją. Tak. Trzecia, czwarta kategoria to jest właśnie 12%. 12% słucha nas ludzi w wieku 30-30, czyli 12% słuchaczy słucha nas w wieku 30-34. Nagrywamy to już czwarty raz, ciągle nam się. Nie Tak, ciągle nam się iPod zawiesza. Ale podkreśla iPod, a iPod iPod 12%, 12 słuchaczy słucha nas w wieku. 34, 64, tak. Się. 9% słuchaczy słucha nas w wieku 35-40. Tylko e... 9 razy wypełniłeś nam ankietę? Nie, to jest 9%, nie 9 razy, to jest 9%. 4% słuchaczy słucha nas w wieku 41-49. I tylko 2%, 2 słuchaczy słucha nas w wieku powyżej 50 lat. Teoretycznie jest to y, słuchanie, słuchanie takie do grobowej deski, albo od grobowej deski, chociaż przepraszam... Albo, tutaj, przez, grobową albo deskę. przez grobową deskę. Przepraszam, Pani Ireno, tutaj, tu... Nie wiem czy wiesz, ale mama naszej pani reżyser ma na imię Irena, ona ma już powyżej 50. To pozdrawiamy i cieszymy się, że jesteśmy słuchani. Tak, przez... że, jesteśmy, że jesteśmy, że pani jest z nami. Tak. tak, tak. Trzecią grupą, szybciutko lecimy z tymi pytaniami, bo przecież ten podcast może być nudny i za długi. Skąd nas słuchają ludziska? Czyli miasto powyżej 500 tysięcy mieszkańców zdobyło prawie 50% głosów. Tak. Na ja drugim... myślę, że to tam czerwek tyle razy. Tak, pierwszy, tak. To to Warszawa, to jest 500 000. A czy ty może zamiast do Peterboru może by ich do Czerwkowa, czy do Warszawy latała? A Czerwek to nas olał, w ogóle już nas nie kocha. Tak? Mówisz? No i już w ogóle nie. Mówił, że napisze, nie napisał. No, nie tak, pisze, nie tak. Nie dzwoni, no. nie pisze, nie kocha już. 17% no, no. ludzi słucha nas z miejscowości do 100 tysięcy. A to jest nieważne. Jest to, że 13% nas ze wsi słucha. O właśnie. I teraz powiedz mi, no. jakim cudem tam dociągnęli kable? No właśnie, takim na przykład kto, kogo znasz nas zasłuchaczy ze wsi? No, oprócz siebie samej, no to nie wiem. No nie, no mówiłaś, że Sosnowiec ma chyba 500 tysięcy mieszkańców. No ale Dabin to taka wielka wiocha jest w sumie, nie? No, w sumie, no, to, to w sumie tak, no dobrze. Lecimy o wykształcenie, słuchajcie. Tak, tak. Teraz zobaczymy, jak bardzo jesteście wykształceni, nasi no. kochani słuchacze. Warto pieprzyć głupoty, czy jednak ktoś nas słucha, na przykład, tak z mądrzejszych. No i okazało się, moi drodzy, że jednak z wyższym wykształceniem słuchacie nas najbardziej, albo może byście chcieli mieć to wyższe wykształcenie, wykształcenie. 29% bo to, bo to zawsze takie, jest, że tam klikasz bardziej co byś chciał niż co tam masz jeżeli chodzi o wyższe niepełne, no tutaj to już bym powiedziała że pewnie szczerze 24% nam Poklikało? Średnie jest 19%. A co to kogo obchodzi? I w sumie racja 16%. Ja zadałem pytanie, takie, takie pytanie właśnie o twoje wykształcenie a lud, i odpowiedź była, a kogo to interesuje? I 16% ludzi Słusznie. się nie przyznało. Tak. Z podstawowym wykształceniem mamy tylko 6%. Wiesz co, a ja myślę, że 100% jest podstawowym wykształceniem, bo każdy ma podstawowe no wykształcenie. No tak, no tak. Czyli... Ale nieważne. To, gdzie jest bardzo fajne, to jest bardzo fajne pytanie, czyli skąd nasz słuchają ludziska? Czyli... Tak, tak konkretnie, gdzie płacimy podatki, bo tak, to tak, jest no, chyba ważniejsze. Czyli ponad 50%, prawie 55% słucha nasz e, z, e, z, z kraju naszego, czyli z Polski, tak? Kurczę, a to ciekawe jest, bo ja myślałam, że w Polsce no, to nie ma nas tam zbyt wiele. Ja też tak myślałam, myślałem, wiesz, mówiąc szczerze na samym początku, że na przykład Irlandia, Anglia będzie gdzieś tak z 30%, no. Polska będzie też 30%, a reszta to będą takie odrzuty, typu tam jak tam, mamy Zambia, jak mamy Zambia, Zambię, 1%. Australia też 1%, Serengeti to w sumie też jak Zambia 1%, mamy... Holandia procent. A to dziwne jest. No, z, Danii, to nie. z Danii nas słucha trochę ludzi, z Niemiec nas słucha trochę ludzi i w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce jest USA 8%, to chyba Łukasz wypełniał 20 razy, z UK... 3%, co ty mówisz? Z UK, aha. UK nie, jest 8%. Aha, UK jest 8%, przepraszam. USA są 3%, cent, UK tam. jest 8%, Irlandia 26% i Polska 55% materialnie, zadałem takie pytanie materialnie słuchaczu jesteś niezależny czyli pracuje prawie 70% patrz, nikomu mama nie wiedziała kieszonkowego a to dobre, no, <śmiech> nie no, wierzymy, czerwek, no. nie przyznałeś się <śmiech> tak, um, tak. słuchacze, którzy nie pracują, czyli się uczą to jest 17% patrz, a 6% aż jest utrzymankiem ciekawe, no kto, ej, kto, kto, ty myślisz, że żona Tomahołka utrzymuje go? Nie, ja myślę, że żona... Żona bralki, squad, żona, tak? Max Couta, <głos> <głos> żona Max Kuta. Żona Max Kuta, bo ostatnio mu samochód kupiła. Kupiła mu też Vera. Co Michał tam w podcaście mówi, to mu żona wszystko kupuje, nie? Może jeszcze go tam, nie wiem, do ślubu przymusiła. Odziedziczyło oposek, ja myślę, że to no. jest Michał. Nasz przystojny brunet. Sako-sako Michał, tak? No, on wyliczył tak. tak, tak, on siedzi w pracy i nic nie robi ciągle. i, no, i, ten... i on Nie, no, On no, no. dostał bosak no. i szpanuje. Dobrze, następnym pytaniem, czyli też jedno z ważnych pytań, aczkolwiek krótkie, czyli... Bez sensu, to jest w ogóle najgłupsze pytanie do ja Kiedy chciałam powiedzieć. No, tak, na jakim komputerze słuchasz? Czyli PC, czyli Windows, ogólnie, rzecz biorąc, prawie... Czyli jak promujemy Macintosha? Tak, nie, nie promujemy, bo PC to jest... Y... PC to jest blaszak. No ale to pytanie właśnie zadałeś tylko po to, żeby się pochwalić tym, że jakkolwiek, że słucha, no? że jakkolwiek 79% słucha z PC, no. tak, tak i tak Macintosh istnieje i jest lepszy i fajniejszy no tak. i w ogóle. Tak, ale zobacz, bo mniej więcej Macintosh to jest koło 5% rynku na świecie. A 17% w naszym podcaście, Tak, a 17% i tylko 4, i, tylko i i aż 4% to słucha nas właśnie poprzez platformę Linuxową, i, ale to też może być Macintosh na przykład. Różnie bywa. Ginny poszła odebrać jakiś telefon. To jest ważne pytanie też, drodzy słuchacze. Na czym słuchasz naszego podcastu? Czyli, czyli 26% słucha na jakichśkolwiek tam MP-playerach, czyli iRivery, różne tam Zoomy i inne, różne takie. 23% so, procent słuchaczy słucha nas tylko poprzez komputer, poprzez program iTunes. 18% naszych słuchaczy ma iPoda. Ej, bo się robi nudno. Tak, tak, tak. Nie wkurzaj mnie. 11%. Powiedz mi, co to znaczy poprzez stronę NTDO. No. Oprócz tego, że naszej. Nie no bo tam mamy działasz? playerka przecież, nie? Na stronie, nie zauważyłeś? No się quick player włącza za, od razu, jak klikam. jak chcę sobie ściągnąć, na przykład MP3 nie mogę, bo mi się włącza click. No, może masz coś niezainstalowane, ale jak klikniesz, to otwiera ci się okienko. Moja <kłysy> Otwiera. A 3%... O, i to jest Max Scott i jestem tego no, pewna. No. Żona opowiada mi, co było w odcinku. No I to jest właśnie Max Scott. Tak, tak. To też jest ważne pytanie. Od, od jak dawna słuchasz Drogi Słuchaczu naszego podcastu? To jest ważne pytanie. Ja wiem, no. Od jak dawna słuchasz Drogi Słuchaczu naszych, naszego podcastu? Patrz, mamy aż 28% wiernych słuchaczy, którzy słuchają nas od samego początku. Znaczy mnie, a ciebie troszkę mniej. A cicho tam. Od początku to od początku. Jak na przykład dla mnie to jest od początku mojego istnienia, Tak. Tak. Czyli w każdym razie jest od początku. No dobrze, no dobrze, dobrze. 23% naszych słuchaczy słucha nas od kilku tygodni mniej niż pół roku, czyli widzisz, nasza kampania e, reklamowa z, e, z wywaleniem Ciebie na pierwszą stronę przynosi efekty, bo... ta tadam, tadam! No właśnie, mniej więcej tak. Od pół roku Cię nie ma, ale od pół pół roku, od 117 tygodni nie, ale czekaj, jest 117, to... Całka pierwiastek, ja się, ja się... pierwiastek 117 to będzie właśnie nie tak około 12 tygodni. Nie, ściemniaj, bo to w ogóle nie ty tam się udzielasz y, matematycznie. Wiesz no. nie, ja doszłam w 93 odcinku. Tak, aha, to dobrze. Jest mój odcinek. Aha, dobrze. Czyli 18% słuchaczy słucha nas ale o mniej niż rok. To, to nie ma znaczenia co tam ty ten, no. ale zauważ, że 16% w ogóle nas nie słucha. <laughs> tak, tak, w ogóle 16% w ogóle nas nie słucha, ale wypełniła ankietę. Tak, i ostatnie pytanie przed przerwą reklamową muzyczną. Natrafiłem na wasz podcast poprzez. I tu 40% znalazło nas w internecie. Tak, 18... Ja na przykład tak właśnie Tak, tak. Ale jak pisałaś Szpania. Filip Dawidziński? Czy... No tak, tak? zdecydowanie. Aha, tak. tak właśnie było, nie. Generalnie wyszło to tak, że ja wyszłam na stronę Polskiego, Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i tam właśnie i tam właśnie znalazłam baner. Do podcastu. Tak. Jeżeli kliknąłam na podcast i pomyślałam, o, jaki fajny Dawid Filipiński, Filipczyński, i, Filipczyński i, i ja sobie bym chciała z nim pogadać. O, to fajnie. I zadzwoniła do mnie i tak nasza tutaj miłość y, kwitnie. I tak mi zostało. I tak mi zostało. 18% e, natrafiło na nas poprzez reklamę w innym podcaście, 12% przypadkowo gdzieś nuciło się setnie, czyli to było chyba o tobie, to jednak. To jest chyba o Tobie. 12% reklama u znajomych. To bzdura. Bzdurne jakieś to pytanie, nie kto to w ogóle układał. E... Reklamy w sieci? No co Ty w no, ogóle pitałeś? No. Przecież, przecież Ty się nie reklamujesz w sieci w ogóle. No gdzieś tam jakieś Google Ads, coś tego, tego. Tutaj, tutaj, dobrze. I to było pytanie dziesiąte. Zapraszamy na jakąś piosenkę. Reklama w prasie, to też jest bzdura. <laughs> raz miałem reklamę w prasie, przepraszam, raz. I to chyba ja wypisałem 1%. Tak to A -a. wygląda. Zatem zapraszamy na jakąś muzyczkę, my zjemy, coś wypijemy i wracamy do Was po raz 117 em, dzisiejszego wieczora, poranka, w samochodzie. Zaraz powiemy, gdzie nas najczęściej słuchacie. Właśnie powiemy, właśnie gdzie nas słuchacie. A Ginger, gdzie, gdzie, gdzie słuchałeś pierwszego mojego podcastu? Na kanapie koleżanki. A właśnie na łóżku koleżanki przygotowywałyśmy się do wywiadu z Tobą i słuchałyśmy wtedy Twojego pierwszego podcastu i chciałyśmy się pociąć. Dziękujemy, zapraszamy na muzykę. Te jeszcze niespokojne, Potargały sad, a my na tej fali ładnych parę lat To już dwa lata, nadaje podcast nie tylko dla ormu. Nie tylko dla zawsze ormu. pozytywne wibracje Tylko dla orłów. Ostro, Czemu ja? Zmok. Kolejne pytanie. Słucham podcastów najczęściej w. To, to jest, jest ważne pytanie. Tak, tak dla odmiany. No. Tak dla odmiany mamy znowu ważne pytanie. Wow. Generalnie to ja tak sobie, jak czytałam to ankietę, tak sobie pomyślałam: w wolnej chwili poza domem. Jogging, medytację, cycling. Brzmi dumnie, ale tak ja sobie pomyślałam na przykład: gdzie poza domem ludzie medytują? Bo już wiemy, że jest ich 5%. gdzie? I teraz Filip, gdzie poza domem medytujesz? E, jadąc do pracy, rowerem na przykład. O, to musi bardzo ciekawie wyglądać. O, powiedz nam o tym, Filipie. No, zakładam moją obcisłą piżamę. E, potem, jak pada, to zakładam taką specjalną kurtkę nieprzemakalną. I zdejmuję siodełko. E, tak, zatem 50% słucha nas w wolnej chwili. Zazwyczaj jest to śniadanie, sprzątanie, kolacja, czyli w takiej wolnej chwili, kiedy chce się zrelaksować, mam wrażenie. W sumie ja słucham podcastów przy sprzątaniu. Sprzątam pokój mhm. i słucham sobie... I masz elektrolog Słuchając. wtedy włączony, czy nie? Nie, nie, nie. nie, nie. Nie, sprzątam sobie pokoik elegancko, bo ja mam taki pokoik 2 na 2 metry. Tak, sprzątanie więc... zajmuje około 6 minut. <śmiech> Mniej więcej. <śmiech> Dlatego mam super ekstra zawsze wysprzątane na cycyżglancurs. Co, co, bo ja słucham sobie tych podcastów no i tak właśnie sprzątam tak, żeby szes... nie siedzieć i nic nie robić nie? 16% słucha nas w pracy 15% słucha nas w drodze do pracy <głos> przepraszam w domu z rodziną celebrujemy każdy odcinek wspólnie tak, 8% celebruje odcinek ja, ja, ja sobie tak że wiesz, taką rodzinkę taką staroamerykańską, wszyscy trzymają się za rączki przy stole i wiesz najpierw odmawiają paciorek, z, paciorek przed obiadkiem Dłużej wszamają zupkę i leci w tle podcast, nie tylko dla orów. I taka mała dziewczynka pyta się, Mamusiu, Mamusiu, a, a kto to ten Filip Dawidziński jest? I, I o co mu w ogóle chodzi? Nie piecz tyle, tylko słuchaj, mówi. Na tak? pewno tak właśnie jest. Dwunaste pytanie jest dziwne troszeczkę. Nie wiem, kto je układał, ale... To ty... nie ja byłam, tak od razu, tak. żeby nie było. Z Agnieszką razem wszystkie pytania tutaj układaliśmy i czasami są dziwne, bo co są jej, a czasami są mądre, yy, tak bo to są... Twoje wtedy, tak, twoje tak? Tak, Czyli pytanie dwunaste. Słucham podcastu, bo jest ciekawy. Co się okazało? Nasz podcast jest, jest ciekawy. ciekawy. Tak. Dokładnie Nas tak. Nasz podcast nawet dobrze się słucha. Tak, jest autorski, ale autorski to jest tylko w 13% tak. i w 13% też jest śmieszny. No i jak to mówił kolega z Fullwalku Wypasu, jesteśmy śmieszni Filip. Filip, jesteś śmieszny. Jesteś... E... Ciekawa, ja jestem tak, ciekawa tak. moi drogi. Dobrze, ale zobacz też, 8% słucha naszego podcastu, bo lubi prowadzących. O, o, ale zawsze jest inny i jest zawsze nieprzewidywalny. Ja myślę że, Filip, że Ty trochę jesteś przewidywalny, wiesz? Mówisz? No ja jestem Dobre. chyba tak jak ty, klasyczny. Klasyczny, a, a, a mnie wkurzył wtedy. No. no. Dobra, tam jeszcze jest kilka odpowiedzi, nie będziemy na nich mówić. Podcast ukazuje się we wtorki, czy słuchasz go od razu, czy też w inny dzień? I na to pytanie w 47% ludzie odpowiedzieli, słucham jak mi się przypomni. Olewają nas. Słowem, no. no nie, ale zaraz potem 117, 17, przepraszam, procent mówi, że pewnie, oczywiście zaraz we wtorek słucham podcastu, jak się ukaże. I, nie, i to... bo wtorek bez podcastu to kicha no. jest bardzo. Także no. wszyscy się wściekają, jak się spóźniasz. Jest tyle polskich podcastów, że idealnie wpasowują się w cały dzień tygodnia. Tyle jest ich, że, że więcej nie ma. Akurat jest 7. E, no też i, w weekend nas w ogóle nie słuchają. Niedziela, sobota, piątek to po 1-2%. No właśnie. no W czwartek też jest 5%. W środę czasem ktoś słucha, bo, nie, bo we wtorek nie zdąży zdownloadować. Zapomniał, no. To pytanie 14 o, zostawiam fajnie, Tobie, nie? bo zostawiam fajnie, Tobie. Tak, teraz właśnie jest fajnie. Moi kochani, e, kolejny odcinek podcastu dla Ciebie to. I teraz Wasze odpowiedzi. I na przykład jedna z takich fajniejszych... od początku, bo zobacz. Na, na, A samo od początku? Poczekaj, poczekaj. E, moment, bo to są fajne odpowiedzi. Najbardziej mi się podobała odpowiedź pod tytułem yy, yy, yy. no właśnie. To była odpowiedź. ta to, to mi się nie, nie zaczynała. Tak, to była odpowiedź, ale yy, fajna też odpowiedź na przykład. Kolejny odcinek podcastu dla ciebie to kupa. To miłe jest A, bardzo. To... Wiesz, trwamy się wszyscy na, na kupę. Um, co jest jeszcze takiego ciekawego? Um, najwięcej głosów dostało um, ciekawość kolejnej historii. Myślałby ktoś, że mi są tacy ciekawi. A, ale tu mi się spodobało też na drugim miejscu alternatywa dla radia i teraz zastanawiam się, czy chodzi o radio Maryja, myślisz? Nie, nie, nasze radio ma inną twarz. <laughs> radio Ginger. Ciekawa rozmowa, dobra zabawa, my spędzone 50 minut, inne. Dobrze. Inne też jest Przejdźmy do 15 punktu, czyli wartość artystycznego podcastu, czyli czego nie chciał, czyli czego chciałbyś więcej. Więcej humoru! Więcej humoru! Ale spójrz, wszystkie, wszystkie mniej więcej odpowiedzi e, są na tym samym poziomie mniej więcej takie 12-16%, Zauważ No tak, prawie 117%. No, razem 117%. <grym> <grym> Dokładnie. I tak, więcej humoru, więcej mu ry, muzyki. I, i czego nie mogę powiedzieć, bo ja za skromna jestem? Aha. E, tak, trzecie pytanie. E, 14% osób powiedziało Mi wszystko pasuje, ale za mało mi ginger wciąż. 13 osób tyle po... 14% ludzi tyle powiedział że ciągle za mało im ginger. A nic o mnie nie ma tutaj. Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Nie sz... Sz... Buh. Zong. Buh. Szcze... Szczepana chcą. 5% chce Szczepana więcej. A to cztery, może? 4, 4. No 4 przy jest 16% ludzi. E, tyle chcę Szczepana. E, Więcej newsów z Irlandii, wiesz co? Musimy te newsy przemyśleć. Aha, no. No. My tak przelatujemy przez dzisiejszy podcast i przez dzisiejsze pytania tak pobieżnie. Może dla większości słuchaczy wyda się to mega nudne i zagmatwane, ale nasze podcasty czasem takie są. Nie zawsze są ciekawe, nie zawsze tak, są interesujące. Dajemy, co z naszych słuchaczy drażni w podcastach? Tak, właśnie. I nie zawsze są takie, jak chcecie, drodzy słuchacze, ale y, nasze, na, nasze podcasty są też takie, że drażnią Was słuchacze. Czyli, nie, dra... drażnią Was słuchacze? Dobrze powiedziałem? Tak, drażnią Was słuchacze. Czyli pytanie kolejne, co Cię drażni w podcaście, drogi słuchaczu? No więc okazuje się, że czasem jakość nie jest najlepsza. A to nie wina nasza, tego iPoda, na którym nagrywamy. No, nieprawda, to w ogóle nie ma winy, tylko no. chodzi o to, że... Nagrywamy na żywo zawsze. No nie jest najlepsze, ale to wcale nie znaczy, że jest zła. O tak, tak. Rozumiesz. Wiesz co, ja bardzo lubię słuchać nasze podcasty, czasem jak je przesłuchuję, mam takie dobre słuchawki dobrej firmy, takie dźwiękoszczelne na całe uszy i wtedy sobie wszystko zgrywam i mam wrażenie, że jakościowo jesteśmy bardzo poprawni. Nie jesteśmy super, nie jesteśmy źli. Mamy 44, ja mam 44. kHz, tak. czyli w, w czytnikach RRS-ów i wszelkiego typu MP playerach na stronach idziemy dobrze, nie za szybko, nie za wolno, tak jak trzeba i czyli jest ok, jakościowo mam wrażenie ale czasem też są spadki formy ale to może jest a wiesz co, musimy skończyć głupio gadać, bo jest też to drażnie tak, tak aż 17,7% 117% no, ludzi mówiło, że głupio gadamy że głupio gadamy no, i mm. trzeba z tym skończyć, mm, skończyć Niech sobie drażni też prowadzący mm. a ja zobacz, że nie prowadząca tylko Aha, prowadzący chyba ty pisałeś to pytanie, tak, tak, tak czyli jak radzi sobie prowadzący, pytanie kolejne 44% powiedziało, że... E, no, daje radę, nieźle nawija. To było o mnie, tak. Ale to no, chyba okay, ogólnie okay. o nas. Że lubią nas. Rewelacyjny jest chłopak, wie co robi, tak? Uważam 25%. Czyli 25% sądzi, że jesteśmy profesjonalni. No, tak. 15%? No, żadna rewelka, ale jest okej. Okay. 15%. Ale jest okej, okay, rozumiesz. No, no. Podoba im się. Reszta się nie liczy. Się nie liczy. E, co się bardziej sprawdza? I to jest pytanie, które, o którym już mówiłeś nieraz. Bardziej się sprawdza jednak, Filipie, dialog. Rozumiesz? Z Filipem. Ale, ale dialog, Filipie, kontakt. Kontakt, tutaj patrz mi prosto w oczy. Kontakt, dialog. Rozumiesz? Dialog. No. Zdecydowanie. 19. Pytanie, ilu osobom poleciłeś podcast? To, to możemy przelecieć. No, czyli 70% powiedziało, że tylko, mm, że tylko powiedziało so, y, swojej dziewczynie i, i psu dziewczyny. Nikomu więcej. Ale na przykład 7% tylko powiedziało, że, że nie ma czego polecać jaka więc. To... Mogęś przemilczeć, cicho. Aha, sorry, Zaraz to do... się wytnie. No, no, tak, dobrze. Y, pytanie kolejne, czy... A to jest pytanie do ciebie, to ja mam. No, ale to, to ten, czy wolimy wie, leks, lepsze pliki? czy mniejsze pliki. Słacze powiedzieli w przeważającej wielkości to jest 34 to jest prawie 117, nie? Myślałem. No, no, no. Jest Czyli słacze wolą lepsze pliki i lepszą jakość. Co tu no jest Jak jakoś, Jak się okazuje? Nasi słuchacze lubią nas na tyle, że sami się za podcasting brać nie chcą. Nie chcą. Prawie 50% mówi, że mają to gdzieś i wolą słuchać nas biernie. E, tak. Poza tym 12% też no. uważa, że ma lepsze pomysły, ciekawsze niż, mm -hmm. niż nasz na tak. przykład. Zapraszamy, tak to... zapraszamy takich słuchaczy do pisania na adres redaktorka.ntdo@gmail.com. to jest adres, um, adres kulturalny naszej tutaj Ginger, proszę do niej pisać, powtarzam, adres redaktorka.ntdo@gmail.com i ona wszelkich takich porad kulturalno- lingwistyczno- takich, jak to się mówi, layoutowych udziela. I przyjmuję również y, wasze ciekawe pomysły. Oraz darowizny pieniężne. <laughs> A to przede wszystkim. A zrób mi donation na do, do stronie, na pewno no, pieniądze dla ciebie. Fajnie by było. No, no. No. Ja muszę poprosić Martina, bo on, on miał taką ten, włóż do skarbonki i to będą pieniądze dla Ciebie na gwiazdkę, nie? Fondo. Tam się, trochę się zbierze zawsze. No. Muszę w tym tygodniu o tym pomyśleć, może już na stronie. Proszę patrzeć na stronie, czy jest y, donation. B będzie... Donation dla biednej Ginger, która jutro ma w ogóle y, rozmowę y, z, dyrektorem, z dyrektorem w sprawie podwyżki, której nie będzie. Tak. No, ale może, może się dobrze. uda, nie wiem no, póki co, moja droga piegowata, zostawiam ostatnie dwa pytania Tobie, czyli pierwsze pytanie jest Co byś zmienił w podcaście? Tak zwane dowolne sugestie, wybierz coś ciekawego w ogóle freestyle, tak, freestyle I totalny. muszę powiedzieć, że, że Oprócz takich odpowiedzi jak nie ma czego Nic, nic, wszystko jest dobrze więc. spójrz więcej, na to Więcej kochanej gender. Tak, 38%? Nie, 38 osób odpowiedziało Kochają mnie 78% powiedziało bez zmian w 19 powiedział, że jest DBS. No, generalnie jesteśmy fajni, no. Wszyscy nas lubią. Kochają mnie! Ktoś napisał mniej, mniej durnych nawijek. Skończymy już ten podcast pomału? Mniej durnych nawijek? Nie, bo to jest. Więcej, więcej radości w głosie ktoś napisał. No to mówiłam, wiesz, z życiem, z życiem, hmm. Filip. Kulturę wymowy też ktoś napisał. A to jesteśmy kulturalni. Żeby nie robić przesterów, żeby zwracać uwagę na częstotliwość. Ale na przykład, ja lubię takie perełki, jak y, wypełniam pole numer dwa. Tak. <głos> nie. Robię, bo muszę. Dobrze, ja, ja mówiłem o tym wcześniej, że... To, to, Mawkowi, to o tym opisałem, że podcast to jest tak jakby płyta takiego wykonawcy nagrywasz 10 utworów, z czego dwa, trzy są fajne takie przeboje trzy się da przesłuchać a, a reszta to jest taka przewijka I, i mam wrażenie, że ten podcast nie wiem do której kategorii zaliczycie ale są takie podcasty, które po prostu musimy nagrać, nie to, że jest to mus, że we wtorek musi być podcast, ale spotykamy się z Agnieszką, nagrywamy i my mamy przy tym dobrą zabawę i chyba o to w tym chodzi kto ma, to ma. Ja w dalszym ciągu mam depresję. E, tak. E... W dalszym ciągu jestem w depresji. Ankieta będzie dostępna na stronie, już w takim formacie e, ładnym, z obrazkami, z wykresami. Już niedługo proszę sobie tam zobaczyć. Wszystko będzie ładnie. Wyślę też e, e, podcastero. Polecam im e, właśnie tą ankietę do ściągania, do e, przesłuchiwania podcastu i przeglądania właśnie pliku Excelowskiego. Bo myślę, że mniej więcej wyniki dla wszystkich polskich podcasterów będą podobne. Warto poczytać.. podcaster bardzo poproszę. O, to chyba ja pisałem. A no, no, może tak. Zatem zatem tak to jest. Z podcastem jest to taka płyta, gdzie mamy przeboje, gdzie mamy fajne piosenki, ale gdzie mamy też po prostu szare, zwykłe, ale dobre piosenki. Do których kiedyś ktoś po prostu przyłożył serce. Więcej czadu i więcej babeczek. Tak, ktoś napisał więcej seksu. Trzy razy, bo tu jest seks raz i no ten. No i dwa razy seksu. Czy no? między nami jest jakiś seks? No nie wiem jak między tobą, ale między mną to nie ma raczej. No to między mną nie ma. Jest taki tylko ten. Może wizualny, nie? No fajne masz szelki, lecę na mnie. <śmiech> tak, tak. Dobrze, zatem... Kłapał mnie na szelki, no. 117 dzisiaj razy bo widzieliśmy stosownie Tak, tak, ale już, już nam, siada nam jakoś spotkanie z tego podcastu. Już tak trochę no nam... bo ja mam depresję no cały Tak, czas. no ja też mam chyba depresję. Puść mi na koniec jakąś piosenkę depresyjną, co? Czemu depresyjną? To już w ogóle nie wyjdę z depresji. Będę płakać, będę płakać na ramieniu i będziesz miał całą koszulę mokrą. Ale ja znajdę tę piosenkę, a ty mówisz, że nie przesłuchujesz zazwyczaj podcastu, więc e, nie będziesz miała depresji, bo przesłuchaniu tej piosenki. A racja w sumie, okej. Okay. No dobra. Tak. Pójdźmy jaką mega depresyjną piosenkę i zapraszamy na przyszły tydzień na podcast 118. Ale taką, żeby aż się Toma Hołk popłakał. Dziękujemy. tylko tego problemu tego seksu, tak? Tak, tak. Dziękujemy za podcast 117. No nie wiem, jak to dzisiaj wyszło. No po prostu czasami mamy fajne gadanie, czasami mamy nie. Znajdziesz jeszcze jakąś perełkę na sam koniec. Eee. O. oj, oj, oj. Ostatnie pytanie: czego byś nie zmieniał, co jest w porządku i ma rację bytu? I teraz tak, Ginger, tylko jak ona wygląda? Oho. No już się niedługo dowiecie, święta idą. A to miłe było bardzo. No, no. Aż mi normalnie depresja się no. skończyła. Filipa bym nie zmieniała. Dobrze, dobrze. Generalnie, generalnie jest dobrze. Ankieta wyszła bardzo. Trzeba podsumować. Teraz takie Mówisz? dwa y, zdania podsumowujące. No zróbmy pierwsze, takie. Pierwsze zdanie jest takie, że jesteśmy fajni. Mhm. I wszyscy mm -hmm. o tym wiemy. Tak. I zdajemy sobie z tego sprawę, Tomahawk i, i inni. I, także to jest pierwsze zdanie a propos ankiety. A drugie zdanie a propos ankiety jest takie, że e, fajnie, że się udało zebrać e, miliard głosów e, w 117% formacie. Cieszymy się bardzo. Dziękujemy. iPod czeka. Tada! Kochają mnie! Loże brali mi składaka, loże brali mi składaka, loże brali mi składaka, i uciekli do pociąga. Wywracałem raz ze żwiry, zobaczyłem jakiś dziry. I składaki, bo to były madyfaki. Dawaj składak, dawaj koło pod... Pace, a tu baba goła Niesie od składaka a, koła A tam dalej chłop pijany się składak rozebrany Dalej idą dwa banany, a na plecach majora. Drogą idą zakonnice niosą z księdzem kierownicę W stocie gruby chłop do wody I wyciągnął korbowody Strzelał go wszystkie przerzutki I se kupił flaszkę wódki Wszystkie klocki hamulcowe Zapieprzyły krasnolutki A siodełko i manetki zamieniliśmy na kredki A te wianki co zostały, to się całe rozsypały Rozebranie! Manki znalazł, dwie manetki i przyczepił do mz -ki. Łazo znalazł jedno koło, bo się drugie zapodziało Kuri jak był najarany, znalazł w cztery ramy. Czarny poszedł na grzybówki, znalazł łańcuch i przerzutki. Elo siedział raz w komórce i tam znalazł dwa hamulce. Piotrek przyniósł jakieś pęty i zrobił eksperymenty. rozbierał jakieś trupy i odłożył dla nas trupy. A z tych drutów kierownica co co się każdy nie zachwyca Szedł tak, coś ich znalazł, Ale mu ukradł i zaros Składek leży już złożony A my jeździć zaczynamy Przedo zaczął już szarżować Ale musiał wyhamować Bo policja go złapała i mu składł Ukradli nam tuż szkodzaka Ukradli nam tu szkodzaka Ukradli nam tu szkodaka, I chłopaków ciekawaka Ukradli nam tu szkodzaka Ukradli nam tu, szkodaka, ukradli nam tu szkodaka, ukradli ukradł... Kochają mnie!